Zanim wejdziemy w te szczegóły, to chciałbym wskazać, że Jan tutaj wprowadza, że to było święto żydowskie i to też tak mówi przy kolejnych świętach, o których on opowiada. To, były, to się stały święta żydowskie. Gdy tworzymy trzecią Mojżeszowa 23, to nie znajdziemy tego wyrażenia. Tam były święta Pana, które są wymieniane, ale tutaj widzimy tutaj ten lud w niewierze, który nie przyjął Pana Jezusa, rozdział pierwszy, przyszedł do swoich, ale swojego nie przyjęli, I to jest ta konsekwencja, że te okoliczności czy te święta, które Bóg dał swojemu ludowi nie były więcej w tym sensie nie były tymi świętami w sensie starotestamentowym. On je opisuje jako te święta Żydów i szkoda, że tak to się właśnie dzieje. w tym y, urywku, który teraz mamy przed sobą pouczenie mamy Przy, o uwolnieniu y, z tych y, zakonu i tu pokazuje też tą bezsilność zakonu Rzymian 8 czytamy że e, zakon przeczytamy to miejsce 8.3 Rzymian 8.3 zakon przez ciało jest słaby i to widzimy tutaj z powodu w tym urywku Żyda, Żyd mówi ja mam zakon zakon pokazuje na życie zgadza się ale zakon nie ma siły ten który miał go wykonywać ten nie otrzymywał siły przez to nie ma siły by przestrzegać zakonu człowiek i to jest dobitne tutaj w tym urywku ten człowiek Który chciał wejść do tej wody, nie mógł wejść, bo nie miał siły sam w sobie. I potem widzimy, on mm, mm, zrobił krok do przodu i mówi, że ktoś mi musi pomóc, a zakon nie może pomóc. I myślę, że Rzymian, Rzymian 7 pod koniec, któż mnie wybawi? z tego ciała śmierci i 25 piąty wiersz siódmego rozdziału Rzymian Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa Pana naszego to jest właśnie ta droga. I potem On może powiedzieć, że ten zakon, że to, co było niemożliwe dla zakonu, Bóg to uczynił. Zaczęliśmy piąty rozdział i zanim zaczniemy z tym rozdziałem, abyśmy spojrzeli na to zestawienie tych rozdziałów tutaj, rozdział piąty i szósty i siódmy, których nie czytaliśmy, pokazują czy tworzą jedność i to można rozpoznać w tym, że one są w podobny sposób zbudowane w trzech rozdziałach 5, 6, 7, zaczyna się on od pewnej okoliczności, która ma miejsce i to, co się dzieje w trakcie, potem jest w tych mowach, które Pan mówi, jest to, jest to jakby objaśniane. I te trzy rozdziały rozpoczynają się świętem. Tutaj mamy święto Żydów. Potem w szósty mamy Paschę, a w siódmym rozdziale mamy to święto Szałasów. Co jest tematem tych trzech rozdziałów? Tu jest zakończone to, co zaczęliśmy w rozdziale drugim, mianowicie dru duży temat życia. Jana Ewangelia, jeśli sobie przypomnimy, składa się z trzech tematów. Życie, światło i miłość. I w siódmym rozdziale kończy się ten rozdział życie. Y rozdział drugi, trzeci i czwarty widzieliśmy, że w tej mowie do Nikodema Pan wyjaśniał, że człowiek potrzebuje nowego życia i że On, Pan Jezus swoje życie musi dać, aby to życie byśmy mogli je otrzymać i tej historii teraz w czwartym rozdziale że On daje Ducha Świętego czyli to ta woda, która jest ku Żytowi Wiecznemu i to są te trzy tematy, które są w rozdziale piątym, 6 i w piątym widzimy Pana Jezusa jako Syna Ojca, który życiem jest i je daje. Będziemy to też oglądać w następnych dniach. W szóstym rozdziale widzimy Pana Jezusa jako, jako tego, który wstąpił z nieba i swoje życie daje. A w siódmym rozdziale widzimy, że Pana Jezusa, który po dokonanym dziele do nieba wstąpił i Ducha Świętego daje. To nam pokazuje właśnie ten i e, to może dobrze gdy sobie to przypomniemy zanim zaczniemy rozważać <normalcilionom> Jedno pytanie Jana 4.35 jest napisane 4 miesiące, a nadejdzie żniwo a Więc to musiał być grudzień Jana 6.4 Blisko była Pascha a według mnie, czyli to święto pomiędzy nie mogło być to święto Purim, a więc to było to święto, gdy oddawano dawano te e, dary i gdy Pan Jezus był tym największym darem, czy to tak było? Pytanie. I... To nie może mieć Purim, bo tu jest święto, w którym Jerozo Jero Jero Jerozolimie Jerozolimy musieli iść, a za, na święto Purim nie musieli chodzić. E, I święto Purim było przed e, grudniem, jeśli już. W szóstym e, a blisko była Pascha Cztery miesiące do żniwa A to żniwo zaczynało się paschą niejako To w czwartej mojżeszowej możemy przeczytać Mogłoby to być też inne święto, ale też jest Które nam pokazuje nam Łukasza 6.1 że to było w hmm, 6.1 i stało się w drugi sabat tam jest napisane i to mogło być też o podobnym czasie tutaj ten drugi sabat a ten drugi sabat był po 6. a więc to Nie mogło być nic innego w zasadzie, jak to druga Pascha, która miała miejsce po, ty, po tej pierwszej. A po trzecie, w szóstym rozdziale, pierwszy... Tu, czyli w szóstym rozdziale mamy dwa lata, jak mijają, a w dwunastym rozdziale mamy, jak mijają, trzy lata. W trzynastym rozdziale. Nie, w 12 rozdziale jest jakby, trzy lata mijają, jak służby Pana... A więc tu nie jest to napisane, więc nie powinniśmy się za dużo tym zajmować, ale to nie będzie to święto Purim. Łukasza 6.1, tam jest właśnie ten... Tu jest mowa o tym samym czasie, gdzie Pan Jezus mówi, Pan szedł tam z tymi uczniami. Tu jest napisane święto żydowskie, że właśnie u Jana jest wszystko napisane jako Żydzi, wszystko Żyd, Żydzi, Żydzi, Żydowskie I oni jako lud Boży tak daleko się od Niego oddalili wszystko jest zniszczyli i ich chcieli prowadzić jako życie jako lud Boży bez Boga jak to się mogło dziać w tym momencie, gdy Bóg posłał swojego Syna gdy Pan mówi ja przyszedłem do Ojca oni Go właśnie odrzucili i to mnie uwierzy ten przyjmuje też i Ojca do, oni odrzucali Boga poprzez to, że odrzucili Jego Syna i to wszystko miało tylko zewnętrzną formę ale godnym uwagi jest to gdy mamy to połączenie do rozdziału czwartego to co widzieliśmy właśnie w tej historii z tym dworzaninem że tam Pan Jezus kładzie ten nacisk na to, że oni uwierzyli w Jego Słowo. Nie w znaki, tylko w Słowo. I tutaj w tym urywku jest jasne, że to Słowo nie było tym zakonem. I widzimy to też, że w tym w związku z tym Pan Jezus w tym rozwoju tych rzeczy pokazuje, że wszystko kieruje na Niego. Tutaj jest ten Człowiek, który był pod zakonem Który nie miał siły By coś, coś uczynić Dla swojego wyba, wybawienia I Pan Przez swoje słowo Pan, On nie potrzebował żadnej siły do tego Bo zakon jest z Bożym słowem Ale nie ma tej mocy Czy tej siły Ale Pan Jezus jest tym słowem Pan Jezus jest tą mocą I to życie, które On daje Przez to mamy również tą siłę, by to wykonywać. Jeszcze chciałbym dodać, że tu jest mowa nie tylko o tym ten człowiek był szczególnym przypadkiem bo on był z powodu jakiegoś grzechu bo to widzimy w 14 wierszu nie grzesz już i to może mieć naturalnie każdy jest bezsilny pod zakonem ale tu jest jakby szczególny zakon, ten, kara boża w związku z tą jego chorobą co do tego wyrażenia święto żydowskie to jest rzucające się w oczy że to Jan ciągle mówi, ale nie powinniśmy tego za bardzo e, podkreślać. Pamiętajmy, kiedy Jan to pisał, w czasie, gdy Jerozolima była zburzona i musiało być wskazane, że były takie święta żydowskie i musimy pamiętać, że Pan szedł na to święto, a więc On sam to święto niejako uznawał jako Święto Boże i to jest też poruszające, gdy widzimy to stan tego ludu, że Pan Jezus, który właśnie w tym naszym rozdziale jako Syn, który jest jedny, jedno z Ojcem, że on pod ten zakon się stawia jako człowiek i te poszczególne przykazania on wykonuje i uznaje i nawet idzie na to święto, które miały ten charakter, o którym słyszeliśmy, który nie był już dobrym charakterem, to on mimo wszystko on idzie do Jerozolimy. I potem widzimy, że w tej Jerozolimie przy Bramie Owczej Jesteśmy przy murach Izraela, które są opisane w Nehemiasza 3, gdzie była ta brama, gdzie te zwierzęta ofiarne były przynoszone, to widzimy tutaj tą sadzawkę, która po hebrajsku czy aramejsku jest nazwana Bethesdą, więc domem miłosierdzia. I pomimo, e, że ten zakon już nie był przestrzegany, to Bóg ciągle na nowo okazywał miłosierdzie. I to widzimy też w tym urywku, że On użył anioła, aby... Który pierwszy wejdzie do tego sadzawki, aby jego uzdrowić To nam pokazuje, że to jest połączone, że to w związku z tym miłosierdziem nie mogło być, ten zakon, zakon z miłosierdziem nie mógł być przestrzegany Druga Mojżeszowa 19, 20 i tak dalej. Widzimy po raz ten zakon całej swojej ostrości i zanim on został przyniesiony do Izraela, oni już go przestąpili i potem yy, Mojżesz potłukł tę tablice. i potem widzimy, że Bóg mówił o tym, że On jest Bogiem pełnym miłosierdzia, jest Bogiem powolnym do gniewu i On znowu przyniósł kolejne tablice, a więc ten zakon w związku z tym miłosierdziem, które tutaj widzimy, to jednak ten zakon ciągle nie był w stanie że człowiek, to co Karhaniec mówił, człowiek nie jest w stanie, nie ma siły, by to wykonywać. Nie ma w tym siły, ale to był właśnie stan tych ludzi. To nie był pojedynczych ludzi, tylko tam jest, tu czytamy o wielu chorych, ślepych, chromych, chorzy. To znaczy, że nie byli zdolni do czegokolwiek, do wypełnienia jakiejkolwiek służby. Oni byli ślepi, nie mieli tego spojrzenia na tą wielkość Bożą, nie dostrzegali tego. Nie widzieli tej prawdziwej wiary nie mieli wejrzenia w to. Chromi nie byli bezsilni, aby wypełnić żądania Boże. I Ci, którzy mieli uschnięci jak gdyby, Wycieńczoni albo w niemieckim jest właśnie ci, którzy mieli uschniętą rękę, tak jak tam jest jeden przykład też, czyli to są ci, którzy nie mają zdolności, nie mają odwagi, odwagi w ogóle, by wykonać te Boże żądania, bezsilność w każdej okoliczności. Bez nadziei? Nie, jest jednak nadzieja. Bo tu jest ten jeden, który przyszedł, który przynosi coś nowego. Który przynosi życie i siłę. Ale nikt go nie widzi. To jest zadziwiające, gdy czytamy ten urywek. Że i ten człowiek, który, do którego Pan Jezus mówi, on nie zrozumiał, że to jest ktoś, kto chce i może mu przynieść mu ratunek. Inni też nie, nie idą do Pana Jezusa, to pokazują ślepotę, bo oni byli pod zakonem, ale ta łaska Boża w Chrystusie jest jeszcze większa. Gdy widzimy tę sadzawkę BTSD, że te pięć krużganków jest to z tym połączone. Ten, o, to jest zarejestrowane. Do, dosyć późno zostało przez archeologów. E, dosyć późno i to musiał być wielki e, taki obiekt z tymi z tymi sadzawkami i teraz tutaj mamy te krużganki więc każda strona tej sadzawki była otoczona tym krużgankiem pięć hal było one były Czyli oni byli jakby w tych krużgankach jako, poczeka, jako poczekalniach, oni czekali na tą pomoc, żeby ktoś, ktoś im pomógł? To, to, że anioł tą wodę poruszał Tu jest takie wymienione imię Hofika Drugie tam jest druga księga Mojżeszowa i ja jestem Bóg, który Ciebie uzdrawia i właśnie to było w zarządzie jakby tych aniołów, że oni mogli to poruszyć tą wodę i ktoś mógł być uzdrowiony, ale tu było, tu było mnóstwo tych chorych. I oni nie rozpoznają tego, który przychodzi jako ten Zbawiciel Świata. Oni mają nadzieję, ale nie, widzę, nie widzą tego prawdziwego lekarza, który jest wśród nich. I potem... I widzimy serce Pana. Gdy ludzie go nie zauważają jako Zbawiciela, to On przychodzi, jest obecny i On widzi i On zaczyna działać. On podejmuje tą inicjatywę, aby... który mówi do tego, który miał nadzieję na tą, który miał nadzieję. Ale wszystko on, on właśnie spotyka tego prawdziwego lekarza i prawdziwego Zbawiciela. Możemy być wdzięczni, bracia, że nie jesteśmy już formalnie pod zakonem Bożym. Rzymian 10 mówi, że Jezus Chrystus jest końcem zakonu, a Jana 1 czytaliśmy, że zakon został dany przez Mojżesza, ale I łaska i prawda stały się przez Chrystusa Jezusa. I jeśli ja sobie dobrze przypominam, to Bethesda znaczy łaska, czy też miłosierdzie. To jest właśnie tutaj... E, czytaliśmy o tych krużgankach, czy tych pięć sal kolumnowych. Inaczej, to możemy też wspominać o tych pięć ksiąg mojżeszowych. I czytałem, że Że Żydzi mieli około ponad 600 przykazań i widzimy jak to jest niemożliwe dla człowieka, by te wszystkie przekazania przestrzegać, było niemożliwym, by je przestrzegać z własnej siły. Było niemożliwym, by z własnej siły być uzdrowionym. Rzymian 5-6 Mówi, że byliśmy bezsilni Rzymian 8 Pokazuje nam Rzymian 8-3 To co było za, dla zakonu Niemożliwe w czym był słaby z powodu ciała Tego dokonał Bóg Trzeci wiersz To jest ta e, strona e, nauki Ale w Jana 5 widzieliśmy Pana Jezusa Który jest jedynie e, Jest w stanie pomóc temu człowiekowi jest tu jeszcze mowa też e, Mowa o tym pewnym człowieku Który od 38 lat był chory 5 Mojżeszowa 2 czytamy, że oni 38 lat szli po pustyni a My mówimy często o tej 40-letniej podróży, ale to nie jest tak do końca e, dobrze, bo oni też się przez, e, pod Górą Synaj byli przez rok i budowali tam też e, ten to przy, e, namiot Przymierza i potem ta podróż jakby trwała 38 lat do tego potoku Seret i stamtąd do City, to było też trwało kilka miesięcy i stąd ta 40 lat ale tu chodzi o to by pokazać, że ten człowiek był pod zakonem i na podstawie zakonu M nie ma możliwości ratunku. Jakże możemy być wdzięczni, że my dzisiaj w tym czasie łaski żyjemy i że my tej łaski, tą łaskę osobiście myśmy jej doświadczyli. Dziękuję. Pierwszym Pana Jezusa, pierwszym jest pokazany jako ten, który idzie do Jerozolimy i poddaje się zakonowi, gdyż idzie do Jerozolimy było ustanowione, żeby stawić się na święto. W drugim wierszu mamy owczą bramę, która była najbliżej świątyni, przez którą wprowadzono zwierzęta ofiarne do miasta. I teraz Pan Jezu stoi w tym poimku, jak gdyby przejść przez tą bramę i wejść do tego miasta jako ten, jako Baranek Boży jest nam opisany również w pierwszym rozdziale który poza tym miastem tak naprawdę miał się dać ofiarować poza miastem co musiał odczuwać, gdy przechodził jednak przez tą bramę właśnie do miasta w dalszym przebiegu widzimy go jako większego niż Anioł, Bo jak anioł poruszał wodę i wtedy kto w pierwszy wszedł do wody był uzdrowiony. Ale on nie musiał Pan na to czekać, czyli na anioła. On nie musiał wrzucać sparaliżowanego do tej wody. On mówi tylko słowo i on, ten sparaliżowany, staje się zdrowy. Tak, właśnie z tym ostatnim punktem, który ty powiedziałeś, Pan Jezus przyszedł faktycznie. Jako Mesję. Kiedy miał przyjść, to miał on w łasce postępować i leczyć i w rzeczywistości właśnie działać, jak to już w Starym Testamencie było powiedziane. Ja myślałem o kontekście tego z Izaj Izajasza 53. Z jednej strony widzimy tam królestwo, owszem, błogosławieństwo, ale z drugiej strony jednak rzeczy są wypowiedziane, które się wypełniły po połączeniu z przyjściem. Pana Jezusa i Jego służbą w tej w tym świecie. Mianowicie Izajasz 53 przepraszam 35 35 Izajasza Piąty wiersz wtedy otworzą się oczy ślepych otworzą się też uszy głuchych wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych i tak dalej. 35 wiersz rozdział to był 5-6 wiersz Izajasza to widzimy tą łaskę Pana w łasce tą, tą Jego służbę w łasce którą On wykonuje to jest ta Boża opatrzność, która w Aniele była zobrazowana, ale wobec tego stoi w porównaniu służba Pana i to wobec osoby, która obrazuje ten lud izraelski w całej bezsilności. Pan Jezus przyszedł i widzimy, że On w rzeczywistości jest tym, który działa. I w dalszym przebiegu tego zdarzenia jest to akcentowane. Mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. To była służba, którą w łasce On wykonywał. Być może przeczytałbym ten wiersz, którego Rudy wymienił wcześniej w Piątej Mojżeszowej w drugim wierszu. Tam są wymienione te 38 lat. Piąta Mojżeszowa dwa 14. Tam rzeczywiście wędrowaliśmy 38 lat, słyszę, aż wymarło całe pokolenie wojowników z powodu nieposłuszeństwa. I od tego momentu do końca 38 lat czyli lud, który był niezdolny cokolwiek uczynić, jeśli chodzi po prostu o myśli Boże. Tak jak Rzymian 5 nas poucza, gdy byliśmy bezsilni. I on przyszedł właśnie w łasce i działał. Do tego 38 roku właśnie ta... Ci wszyscy musieli umrzeć, całe to pokolenie. To jest nie, niezwykła rzecz, że to jest ta scena gdzie leży tylu wielu chorych przy tej sydzawce jest to opisane przez Jana ale znajdujemy z drugiej strony, z Bożej strony pierwsze On wykonuje tu miłosierdzie, Pan Jezus i drugi poł i nie pozostawia siebie bez świadectwa w Jerozolimie, w Judei. Myśmy już wcześniej mówili o odrzuceniu. Na początku czwartego rozdziału, kiedy czytaliśmy, że opuszcza Judeę, to jednak później w osiemnastym wierszu widzimy, jakie to było odrzucenie w naszym rozdziale piątym, Ale jednak Bóg Bóg nie pozostawia siebie bez świadectwa, bo jest tam ten anioł, woda się porusza tej i Jeszcze jakieś działanie jest. Ale z drugiej strony. Jednak czwarty wiersz nam pokazuje pewną ograniczoność tego działania. Było uzdrowienie, ale, ale było wciąż taka wciąż taka liczba chorych, która była dotknięta chorobami. Jak gdyby był to dosłownie zator tych chorych, taka ilość ich, jest to, to, jest, to jest taka właściwie racjonalna zasada, którą tu oglądamy, jeśli uzdrowienie jest możliwe, ale nie wobec, wobec wszystkich, to normalnie, to najpierw byłoby tak, że najbardziej potrzebujący pierwszy. Ale tu, co się dzieje, to jest całkiem co innego. Jest to tak jakby, że ten, że najbardziej, który potrzebuje uzdrowienia, to on największym jest w położeniu, aby to uzdrowienie rzeczywiście odebrać. Bo zakon oczekuje siły, której nie ma, która ma być używana, ale jej nie ma w zakonie. Na końcu rozdziału czwartego myśmy czytali o stanie ludu izraelskiego w obrazie tego syna umierającego i Pan Jezus wkracza tutaj i jakby zatrzymuje tą moc śmierci w czwartym rozdziale to było a w piątym rozdziale wkraczają dwie rzeczy w tym zdarzeniu mamy tą bezsilność, niemoc i Pan Jezus jest tym, który tą bezsilność jakby zatrzymuje bo zakon nie mógł nic więcej uczynić ale pouczenie o Panu Jezusie które przekracza, przewyższa wszystko, bo pokazuje Syna Bożego, że nie tylko bezsilność usuwa, ale rzeczywiście jeszcze życie daje. Że nie tylko usuwa, ale jeszcze coś daje. Pierwsze dziewięć wierszy, które przeczytaliśmy, można by podzielić na dwie części. Pierwsze pięć wierszy, Są opisem sytuacji wtedy. Od 6 do 9 mamy uzdrowienie przez Pana Jezusa. Z tą sytuacją, z tym opisem, że był, był to, było to święte, święto żydowskie i przy przy tej owczej bramie, przy tej sadzawce gdzie ta woda była poruszana i nagle jest ta sytuacja zakończona z opisem tego człowieka który 38 lat był już sparaliżowany chorował i znowu nam to pokazuje właśnie izraelski na jego stan pod zakonem ale Pan Jezus, czy też pisarz tego mówi o tym człowieku, pewien człowiek. Ten pewien człowiek symbolizuje to. On symbolizuje Izraelski pod zakonem, ale też obrazuje naturalny stan każdego człowieka, który jest bezsilny i nie może sobie pomóc. W Łukaszach 10 to zdarzenie już dzisiaj przytaczaliśmy o tym w Amarytanie. Mamy też to wyrażenie pewien człowiek, który szedł z Jerycha do, z Jeruzalemu do Jerycha i to zastępczo widzimy też wobec każdego człowieka, który odchodzi, oddala się od Boga. A więc smutna sytuacja która jest tutaj opisana tak naprawdę. I szóstym wierszem z tym wierszem jest poruszenie tej sytuacji, bo wstępuje w tą sytuację Pan Jezus. Pan, kilku już braci wskazało na wspaniałość Pana Jezusa, która tutaj się pojawia przed nami. I w szóstym wierszu jest to opisane. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i, i wiedział, nie tyle poznał, i wiedział, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go. Trzy rzeczy są Panu powiedziane tutaj. On wiedział coś i widział coś i powiedział coś. Ja zacznę z tą środkową częścią, czyli wiedział, że tak długo już ten chorował. Ten człowiek był chory, tak naprawdę jeszcze zanim Pan Jezus się urodził, 38 lat, przecież tyle pamięci jeszcze nie miał ten człowiek był chory jeszcze jako młody chłopiec w Jeruzalemie ten człowiek był chory już w drugim rozdziale Jana kiedy Pan Jezus był w Jeruzalemie, ale tu spotyka się Pan Jezus wiedział czy ktoś mu o tym powiedział że tam leży człowiek, który 38 lat jest chory, bezsilny ja nie sądzę że Pan Jezusowi ktoś o tym mówił, nie musiał tego jemu ktokolwiek mówić. On tu wstępuje w tą sytuację, który wie, wie wszystko, wiedział dokładnie o tej sytuacji tego człowieka, co on przeżywał, co on miał, co on przeszedł i jak długo to trwało. I Pan Jezus był i jest i wiedział wszystko. To czyni Pana Wielkim. On wie o stanie tego człowieka. On, on wie o stanie Izraela. On wie o bezsilności, o tej niemocy. Że oni sami sobie nie mogą pomóc. Nikt sobie nie może pomóc. On jest tym wiedzącym, z tym mamy do czynienia. I Pan Jezus widzi to. Ujrzał Go, czytamy. Pan Jezus miał oczy ten, który uczynił oko, czy nie miałby widzieć, pisze, z otwartymi oczyma Pan szedł przez ten świat. Nie tylko On więcej dużo zauważał, niż inni rzeczywiście widzieli. On nie zamykał oczu przed cierpieniem. Ale Pan Jezus widział to, opłaca się co. naprawdę szukać Ewangelia, jak Pan Jezus widział i, i co widział, jak Pan Jezus wtedy miał otwarte oczy na problemy, jak dzisiaj również ma problemy, ma spojrzenie na problemy, jak On to widzi, On się nie zmienił. I on mówi po trzecie do niego. A więc ta inicjatywa wychodzi od Pana. Ten chory nie mówi do Pana. Bo widzimy też czasami, że chorzy mówią do Pana, ale tutaj jednak to Pan podejmuje inicjatywę. Dzisiaj widzieliśmy, że ma Samarytanie przyszli do Pana, ale tutaj jest Pan tym, który podejmuje inicjatywę. On szuka tego, albo inaczej. On znajduje właściwie tego, tego, który go wcale nie szukał. I to czyni nam Pana Wielkim. I przemawia do niego i stawia mu pytanie. Chcesz być zdrowy? Interesujące pytanie, prawda? było to jasne chyba, prawda? Dlaczego stawia pytanie takie Pan Jezus? Czyli nie znał pytania Pan Jezus? Wiedział przecież, jaka będzie odpowiedź. Jest to kolejnym tematem w Ewangeliach, który, które mogą można poszukiwać w Ewangeliach, czyli pytania, jakie stawiał Pan Jezus. On nie stawiał pytania Dlatego, że nie znał odpowiedzi On wiedział wszystko On z innego powodu pytał On dlatego postawił to pytanie Czy chcesz być zdrowy Aby ten człowiek przed nim Przyznał Że nie jest w stanie sobie pomóc Bo jest, Pan Jezus Chciał uczynić tego człowieka Zastanawiającym się To często jest tak u Pana, że On tak czynił On był już od dawna gotów Na to, aby Go uzdrowić ale stawia mu to pytanie i ten chory daje mu tak naprawdę interesującą odpowiedź. Panie, nie mam człowieka. On po prostu obnażony jest teraz i mówi, musi przyznać, nie mogę sobie pomóc, ale nawet nie mam kogo, kto by mi pomógł. To jest poważna sytuacja i właściwie stan sytuacji. Nie móc sobie pomóc i nie mieć nikogo, kto by mógł nam pomóc. I widzimy, jak Pan Jezus w swojej łasce i moju miłosierdziu zwraca się do tego człowieka i wiele więcej mu daje, niż on w ogóle myślał, że może otrzymać. Czyż to nie było prowokacyjne pytanie? Czy to było retoryczne pytanie? Przecież odpowiedź była jasna. on chciał być zdrowy. Bez wątpienia. Nie, nie było się nad czym zastanawiać. Ale odpowiedź sparaliżowanego pokazuje, jak on w tym mechanizmie tam był związany z tym procesem uzdrowienia, który wtedy po prostu był, był możliwy. On ponad te zwyczaje, które wtedy były uzdrowienia, czyli przez anioła, nie był w stanie się podnieść, żeby widzieć Pana w jego działaniu. I dlatego, dlatego możemy przypuszczać jaką mógłby dać odpowiedź, a to jest może trochę nawet niebezpieczne, ale mamy kilka odpowiedzi w Ewangeliach, gdzie mamy podobne sytuacje. I, przy, i, i dochodzi do odpowiedzi tak, tak, pomóż panie mojej niewierze albo podobne do tego do tego nie musi zdobyć na taką odpowiedź ten sparaliżowany on pozostaje w stanie jakimi jest i w tych procedurach jakby w tamtym czasie były uzdrowienia on też przechodzi nad tym bo Pan Jezus daje mu jako prezent już to uzdrowienie ale pouczeniem dla nas jest to jak związany jak, jak związani my jesteśmy z tymi ziemskimi rzeczami jakkolwiek mogą one być w jakimś stopniu dobre i mogą być czasem su opatrzone sukcesem ale one blokują często kroć właściwe spojrzenie na Pana ja nie myślę, żeby Pan prowokował do jakiejś odpowiedzi, albo żeby pobudzał do spojrzenia na siebie ale nie pozostaje w tej nie pozostaje w tej sytuacji bezczynny, jak to wtedy miało miejsce. Naszym kątem spojrzenia na ten fragment, jaki my mamy tu ma, na, mamy na pana, możemy tak powiedzieć. I to, I to zastosowanie możemy.. Jak się przeniesiemy w tą sytuację, rzeczywiście zastosujemy ją na nas. Co mógł ten sparaliżowany? oczekiwać, że on nie znał Pana. Inni, którzy prosili Pana o, o pomoc, wiedzieli. W pewnym sensie wiedzieli, kto to był. Ale ja wychodzę z założenia, że ten chory tutaj nie wiedział nic. Nie wiedział z kim ma do czynienia. I miał nadzieję, o jest ktoś, kto być może przy następnym poruszeniu wody pomoże mi wejść do wody z naturalnych względów tu są opisane, można by właściwie nie, oczeki nie oczekiwać za dużo, że on by myślał, że Pan go uzdrowi, Bo on nie wiedział właściwie, że to Pan jest tym zdolnym, aby to uczynić, go uzdrowić. A więc te dwie, dwie jakby płaszczyzny możemy porównywać różne i, i zastanawiać się, ale to, co ten człowiek tutaj to co tutaj on mógłby wiedzieć rzekomo. Możemy się nad tym zastanawiać. To z dwunastego wiersza staje się jednak jasne. I, I nawet w trzynastym wierszu Pan Jezus oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu ozdrowiony i nie wiedział, kto to był, pisze. Ale to pytanie y, podnosi problemy y, tak naprawdę ludzkości. Po pierwsze, nierozpoznanie swego chorego stanu. To jest trudność, nie tylko w medycznym zakresie, ale do, dokładnie jeśli chodzi o grzesznika. Bo Łukasza 5, Pan Jezus mówi, nie chorzy potrzebują, nie zdrowi potrzebują lekarza. Bo kto jest zdrowy, nie potrzebuje iść do lekarza czy my jako ludzie w ogóle chcemy być zdrowi. Jeśli te, jeśli my rzeczywiście nie jesteśmy świadomi tego, że potrzeby uzdrowienia znajdując się w złym stanie, to, to On pan, Pana Jezusa nie znał, jak ten człowiek słyszeliśmy już, ale to pytanie oni, patrzą na ludzi wokół nas nie rozpoznają też tego, że są grzesznikami I, i drugi i drugi problem jest taki, że nie chcą być zdrowi. Jeśli te warunki nie są wypełnione, to nie jest możliwa pomoc po prostu. Z drugiej strony widzimy w zastosowaniu tej sytuacji, że on był związany tą chorobą Że, że on miał tylko na myśli tę wodę, która by była w stanie go uzdrowić, a jest to, jest to obraz tego, że człowiek jest zdolny bardziej się tr trudzić. Skłonny bardziej się trudzić niż przyjąć niż przyjąć Pawiciela Nie, wykorzystać możliwości, jakie człowiek może mieć pod ręką, niż żeby zwrócić się do Pana Jezusa. Ten man, ten człowiek się nauczył przez to, że miał spotkanie z Panem, bo Pan Jezus. Najpierw go widział, że on leży, on się nie odwrócił od niego, on przeszedł przez tą bramę owczą i wiedział o tym chorym, że jest tam jeden, ten chory, że to będzie problem, że to jest ten, ten przykład problemu, który, który oczekiwał go i my też znamy też zakres ludzi, albo też miejsca, gdzie są problemy, gdzie są ludzie z problemami, czy my idziemy tam, ale albo robimy szeroki łuk. To jest pytanie, czy my praktycznie podejmujemy to, ale czy jeśli są możliwości, aby iść zobaczyć i żeby, żeby rzeczywiście pomóc, tak jak Pan to uczynił, bo są ludzie, którzy są samotni i nikt się o nich nie troszczy i bracia i siostry, kiedy jest mowa również o, o, o narkomanach ale również i w naszym otoczeniu są ludzie którzy być może, żeby nie, że nie popadli jeszcze w narkotyki być może, ale, ale w ogóle potrzebują pomocy. Czy my widzimy jeszcze takie potrzeby i próbujemy z pomocą Pana rzeczywiście iść wobec tych problemów i pomóc, aby poznali Pana i widzimy, że Pan był w świątyni. To jest to piękne. On poszedł tam, aby, aby Boga uwielbiać. Jeśli, bo jest to celem Bożym, że jeśli człowiek poznaje Boga aby był też chwalcą aby mógł prowadzić mógł prowadzić życie z Bogiem Chciejmy nauczyć się z tego abyśmy poszli, chcieli iść i nie omijali problemów ale, ale również pią, ale też piąty ten rozdział nam mówi, że to było święto żydowskie myśmy już mówili, że to było święto ale mamy tutaj pierwszy dzień tygodnia ja się łapię też na tym że może to być zwyczajem u mnie, czyli, czyli przyjście na łamanie chleba, że, że to nie ma świeżości chcielibyśmy sobie dać powiedzieć jak to jest w moim sercu jest, jest to wciąż świeże czy Pan stoi przede mną Jeśli chodzi o uwielbienie, czy jemu stosowne, czy jest to rzeczywiście tak. Albo jest to tylko tradycją. Niech Pan nam podaruje, żeby to na nowo wciąż było żywe w nas. Że jeśli przychodzimy do Niego, aby myśleć o Nim i Jemu dziękować, co dla nas uczynił, niech nas ta pobudza i też ludzi, do ludzi mówić, przyjrzeć się im, aby im pomóc. Aby oni mogli też zrobić krok do Pana i stali się chwalcami. Myśl, która mnie porusza, jest, już była tu wspomniana. Jeszcze dwie krótkie myśli. Pers August już w szóstym wierszu powiedział, że kiedy Go widział leżącego, czytamy, Jezus, i tak znajdziemy też, też w Ewangelii jak podobne sformułowanie kiedy weźmiemy Ewangelię weź sobie długopis czy pisek zobacz sobie w Łukasza Ewangelii ile razy jest napisane Jezus widział czy ujrzał zobaczył podkreślmy sobie takie miejsca czyśmy czasem też my yy, nie obeszli obok cierpienia czy też innych ludzi, sąsiada, albo kogokolwiek innego, którego nam Pan na serce położył. Kiedyś mi siostra powiedziała, yy, powiedziała mi, żebyś wpadł do tego brata czy tego, bo on tak czy tak się czuje. I ja miałem wpaść do niego i miałem iść do niego i nie zrobiłem tego niestety, a w końcu doszło do tego, że zobaczyłem jego nekrolog, Klepsydrę. <śmiech> Ja nie mam nikogo o tym tu mówi. Chcieli, Chcielibyśmy sobie to dać, przemówić do serca. Czy widzimy, patrzymy na ludzi jego oczyma? Bo on tu mówi, ja nie mam żadnego człowieka. Się nauczyć tego, żebyśmy mieli czas na ratunek. Daj mi Panie też gotowość do pomocy. Panie, bo On to mówi, ja nie mam człowieka, aby mnie wrzucił do wody. Być może jest to nawet poniekąd oskarżające dla nas, że nie ma w nas pomocy. Może jedną myśl chciałbym uzupełnić. To widzenie Pana, jest naprawdę poruszająca. Ja powiem jedno miejsce, które podobnie jest wpisane, wpisane w podobne sytuacje jak tutaj. To jest o miłosiernym Samarytaniem, kiedy on widział go leżącego, tam czytamy w Łukasza 10, był po wewnętrznie poruszony. A więc to kolejne, co się pojawia, to jest wewnętrzne poruszenie. I zbliżył się do Niego i pomógł Mu. A więc to spojrzenie Miłosierdzia jest tutaj nam uwidocznione. W tym wewnętrznym poruszeniu. I porusza do nas, aby pomóc i rzeczywiście udzielić tej pomocy. Kiedy Pan widział rzesze ludzi, był wewnętrznie poruszony. To wewnętrzne poruszenie, patrząc na ludzi, kiedy siedzieli jak owce, które nie mają pasterzy. Albo inna sytuacja, kiedy Pan Jezus ościm, w 8 rozdziale, rozdziale Ewangeliana, że chcieli wygonić go kamieniami ze świątyni. Ale kiedy on przeszedł pośrodku nich, po ludzku musiał uciekać, możemy to jasno powiedzieć, aby uciec sprzed kamieni. Ale on i kiedy i tam nawet widział również tego ślepo narodzonego. Nawet w takich okolicznościach widział tego, który potrzebował pomocy, bo to było jego spojrzenie miłosierdzia. I tu widzimy również, że on widział też tego w szóstym wierszu innych też widział Ale tego Osobiste Jego spojrzenie i przyjęcie Który potrzebował tego przyjęcia łaski Pan Jezus widział też Również widział swoich uczniów Z tego widzenia uczniów Co dalej wyszło wiemy Powiedział do nich Wy będziecie moimi świadkami Czyli co coś widzieli. I trzeci rozdział w dziejach apostolskich widzimy, idą Piotr i Jan i widzą tak samo tego sparaliżowanego w dziejach apostolskich trzy. I widzą tę potrzebę, jaka jest. I dają się Bogu użyć, aby to poselstwo temu człowiekowi przynieść. Pan. Pan widzi nie tylko widzeniem miłosierdzia, ale też widzeniem, on patrzy, wszechwiedzy, widzi, której widzi zewnętrzne potrzeby, ale również i wewnętrzne potrzeby, który był bezsilny ten człowiek, aby przyjść do Boga, który by się trudził, aby przyjść, aby szukać pomocy, ale to, o, to był Syn Boży, ten jakby Syn Boży w stosunku do Niego postanowił, ten otrzyma tą łaskę. Jak też może być tak, że ktoś może być coraz twardszy jest wobec Ewangelii, ale jednak uczmy się wciąż na nowo spojrzenia miłosierdzia, abyśmy chcieli albo mogli uzyskać to spojrzenie na tych, którzy są w zatraceniu, aby tą Ewangelię im jeszcze przynieść. 143 w niemieckim 175 w polskim 175 w polskim